Także nowe boisko, które na Rzuzowie nie służy, ale jest tutaj naprawdę pięknie zmodernizowany obiekt. Planowane są dalsze prace, m.in. budowa nowej trybuny z lożami i zadaszeniem, jednak ich realizacja będzie zależna od możliwości finansowych. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na ostatni zapraszam za niecałą godzinę. Radio 98,6 MHz Autopromocja Jazz Awangarda Muzyka improwizowana Audycja Wiek Awangardy Zapraszamy z wtorku na środę po północy Afera w internecie Sprawdź nas na www.afera.com.pl Jesteśmy też na Facebooku facebook.com ukośnik radioafera Autopromocja. Reklama. Fundacja Jeden Uniwersytet. Zapraszam na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Groupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juwenalia .pl. Patronat honorowy, wojewody wielkopolskiej, marszałka województwa wielkopolskiego, prezydenta miasta Poznania. Patronat medialny, radioafera. Reklama. Radioafera, rokowo i alternatywnie. Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, sporty. Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy. Nie ma jak to poniedziałek i godzina 18, więc rozpoczynamy godzinę dla sportu w Eterze za konsoletą Odpowiedzialni za dzisiejszą realizację Marcelina Mikołajczak i Mateusz Las Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy i machamy A przy mikrofonach, no wpuszczeni w kanał, chyba można powiedzieć bardzo długie dło, którego się dawno nie słyszało Czyli Aleksander Szwarc Tak, dzień dobry Oraz i moja skromna osoba, czyli Edwin Edziu Przybylak Zapraszamy Was i dajcie się ponieść sportowi w Eterze Od dziś wszystko zmieniam na raz Chciałbym czasem wcześniej pójść spać Ale wciąż piszę plan Wyśpię się przy tobie Póki co Udaję, że cię nie znam Mrugnięciem moka przypominasz mi Jak armat sto Ostrzegasz, bym nie przespał Kolejnych, kolejnych dni Zdradzaj wciąż Mamy jeszcze czas na wszystko Jakby młody Indiana Jones się uczy szukać skarbów na bezludnej wyspie Póki co, Daje, że cię nie znam Mrugnięciem moka przypominasz mi Jak armat sto, ostrzegasz, by mnie przespał Kolejnych, kolejnych dni, kiedy mówisz mi o sobie, lecz nie używasz słów Obudźmy się nad morzem i chodźmy głębiej Ja w szoku, bo to nowe się staram trzymać kurs i nigdy już nie będę Oglądał się wstecz, oglądał się wstecz, oglądał się wstecz Oglądał się wstecz, oglądał się wstecz Nie znam mrugnięciem oka przypomina mi Jak armat sto Strzegasz by mnie przespał No jak Sporting to mamy dla Was Może nie nowość, ale coś Co dawno nie było, bo mamy dla Was konkurs Można wygrać wejściówkę Podwójną Na PSZ Poznań versus Orzeł Łódź w tą sobotę 2 maja Plany na majóweczkę są piękne Godzina 14, stadion Golęcin Świeżo oddany po remoncie Więc warto się przejść Co należy, żeby taką wejściówkę zgarnąć Należy wysłać smsa na numer 7148 Dodać słowo tak zwany Prefiks afera, swoje imię i nazwisko. Oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem A pytanie to dlaczego wszyscy żużlowcy jeżdżą w lewo I tylko przypomnę, że koszt wysłania SMS a to złotówka i 23 grosze A na odpowiedzi czekamy, no można powiedzieć do godziny 19 Tak jest, do końca audycji wybierzemy najciekawszą Lub też najbardziej merytoryczną odpowiedź No właśnie, ale teraz chyba przechodzimy do tego, co kibice Lecha Poznań Lubią najbardziej, bo grała Ekstraklasa, przyjechał taki zespół z z miasta stołecznego nie kojarzę za bardzo, ale ch no chyba no było tak, grubo nazwa, chyba była grubo. w Poznaniu nie wolno wymawiać Legia Warszawa? E, no, się, czy ja wiem czy <grym> wolno no tak, chciałem trochę do Wolny Morta i do Harry'ego Pottera nawiązać nie, no, ale... można, można jak najbardziej, Legia Warszawa czyli, czyli zespół, który przyjechał do stolicy Wielkopolski dumnej stolicy Wielkopolski i przegrał 0-4 e, no tak, się okazuje, że stolica Wielkopolski jest lepsza niż stolica Polski przynajmniej w piłce nożnej no 4 do 0 no, Co możemy powiedzieć? Dosyć szybkie otwarcie meczu Bo już w trzeciej minucie Mamy bramkę Aliego Goli Zadecha Który nie wiem czy nie jest paradoksalnie właśnie chyba najlepszym zawodnikiem Lecha W tym, w tym sezonie no, Nie wiem kto by mógł krywalizować Wojciech Monka ewentualnie No wiesz co mi się to... wydaje, że Irańczyk chyba w tym sezonie Pokazuje tak naprawdę No nieważne co Ale on chyba musi zostać na kolejny sezon Bo to jest aktualnie jeden z takich bardziej pozytywnych Bardziej, poz bardziej pozytywnych akcentów właśnie w, w, w opozycji jakby Lecha w ataku, no i dodatkowo Mika Lisza, który strzelił dwie bramki, mi się wydaje, że ten duet, no na pewno na kolejny sezon nieważne co by się stało, no musi zostać. E, przynajmniej na eliminację europejskich pucharów Ligi Mistrzów, miejmy nadzieję. Tak jest. E, no tak, e, później e, no jeszcze bardziej e, Legia ułatwiła zadanie Lechowi, no bo czerwona kartka dla Rafała Augustniaka w 21 minucie, e, no i nie dość, że Lech w lepszej formie, nie dość, że Lech wyżej w tabeli, to jeszcze Lech grający 11, 11 na 10 i Lech, który już wtedy prowadził 1 do 0. No, wszystko się składało pod to, żeby to był mecz pod dominację jednej drużyny i faktycznie tak było. No, tak było, no i chyba Michał Gurgul też powiedział, że przede wszystkim kluczem było dobrze wejść w mecz. Pierwszą połowę zagraliśmy naprawdę bardzo dobrą, nie dawaliśmy przestrzeni po stracie piłki, żeby Legia mogła rozwijać te kontrataki, także jesteśmy Продолжение no i tak faktycznie było, bo tak jak wspomnieliśmy szybko, Ali otwiera, Ali otwiera już w trzeciej minucie y, to spotkanie. Ja spojrzałem sobie na suche statystyki, takie, które no, my chyba bardzo lubimy, przynajmniej ja, no to widać było, że Lech Poznań jednak grał u siebie i dominował tą legię. No, 21 strzałów oddanych, łącznie 7 w, w środku bramki, posiadanie piłki 67% dla Lecha Poznań do 33. No fauli popełnili mniej Poznaniacy, no i walczyli przede wszystkim więcej rzutów rożnych, czyli tych sytuacji w sytuacji bramkowych było przede wszystkim więcej no po stronie poznańskiego golecha. no tak, nawet jeżeli spojrzymy na takie strzały, celne strzały na bramkę, no to 7 do 0, do więc yy, no to, to pokazuje jaka tutaj była dominacja, ale dominacja dominacją, a gole padać muszą, no bo już Musza. wiele takich meczów było, że była dominacja, a goli nie było a tutaj gole były, tak jak wspomniałeś dwie bramki Mikaela Szaka w 31 i w 42 minucie, dodatkowo Michał Gurgul. 38 minuta i już po pierwszej połowie mieliśmy 4-0, a sam właśnie Michał Gurgul powiedział, że gra w przebadze ułatwiła przynajmniej mu zdobycie gola. Po czerwonej karcie zdecydowaliśmy, że będziemy budować bardziej na dwóch środkowych obrońców. Robert Gumny i Wojtek Mojka mieli zostać trochę niżej. Ja miałem przejść między linie, co pozwoliło mi znaleźć się w tym miejscu. Coś wspaniałego, zwłaszcza przeciw kolegi to jest przeciwnik, z którym zawsze toczymy zaciętą walkę. No właśnie, ale trzeba też wspomnieć, że Legia zdobyła w 21 minucie swoją bramkę Rafała Augustyniak na... eee, to, czerwona to czerwona kartka, kartka. Przepraszam, oj, przepraszam, eee, prze... to czerwona kartka Właśnie do tej czerwonej kartki, bo niektórzy mogą zarzucać Lechowi Poznań, że no tak, graliście jednego więcej, graliście u siebie, my byliśmy w trakcie przebudowy, zmienialiśmy trenera no ale to jest wilcze prawo, no i faktycznie no, to wykorzystali Tak, No jakby, no, zresztą już już wtedy było 1 do 0, także nie można mówić, że mecz to był mecz wyrównany i ta czerwona kartka zmieniła wszystko. No owszem, może pogłębiła tą dominację Lecha, ale ta dominacja Lecha nie wzięła się tylko z czerwonej kartki. No, na temat tej czerwonej kartki to pewnie będą różne opinie, czy się ona należała, czy nie. To, w to już nie chcę wchodzić, no, ale fakt, faktem, że podstawy, żeby ją dać, były. Zostawmy to ekspertom, ale przy mikrofonie nadal Michał Gurgul, bo po przerwie, jak to powiedział... Jego drużyna zagrała przede wszystkim rozważniej. Zawiedzą skuteczność, tak bym powiedział. W drugiej połowie trochę wiadomo, masz wynik 4-0, więc musisz trochę rozważyć, kiedy chcemy iść do przodu gdzieś większą ilość zawodników, a kiedy może trzeba uspokoić akcję i pozmieniać trochę stronę. Także uważam, że mieliśmy sytuację, mogliśmy być trochę bardziej skuteczni, ale najbardziej nam zależało, żeby w drugiej połowie zachować to czyste konto. No i cały czas można powiedzieć, że Michał Gurgul no powtarza to, co my mówimy, że tak naprawdę w tym spotkaniu rezultat oddaje różnicę klas dwóch różnych drużyn tak naprawdę, które grały na jednym meczu i na jednym meczu na jednym boisku przy ulicy Bugarskiej. Z przebiegu meczu myślę, że to wynik jak najbardziej zasłużony, także to nie było zaskoczenie. Wiadomo, zawsze zaczynasz mać legion od 0-0 i tak naprawdę nie wiesz jak ten mecz będzie wyglądał, bo każdy klasyk ma swoją historię i w różny sposób jest jego przebieg. No cóż, rezultat 4 do 0 sprawia, że Lech zachowuje pozycję lidera. Po 30 rozegranych meczach ma 52 punkty. Drugi w tabeli górnik ma tych punktów 49. Także tutaj jeszcze się wszystko może wydarzyć. No zobaczymy jak będzie w najbliższych kolejkach. Ale to wygląda to na razie dosyć dobrze, jeżeli chodzi o Lecha. No tak, bo Lech Poznań tutaj na wyjeździe podejmie motor Lubiny. Zobaczymy, Zobaczymy jak to wyjdzie. Motor Lublin, który jest aktualnie na pozycji numer numer, numer 9. 9, więc środek tabeli, chociaż środek tabeli, powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo, bardzo ciasny, tak samo jak i czołówka, więc Lech Poznań na pewno ten, ten, ten, ten, ten kalendarz ma delikatnie sprzyjający. Zobaczymy, czy powtórzymy fetę z roku poprzedniego w maju. Miejmy taką nadzieję. My, tutaj Mateusz kiwa bardzo, bardzo ochoczo, więc miejmy nadzieję, że to, że to się stanie i znów Lech Poznań będzie mógł Świętować Mistrzostwo Polski. My na razie przejdziemy do świata muzyki, ale za chwilę wrócimy z drugą z poznańskich drużyn, tym bardziej trochę bardziej zieloną. No i tak jak powiedziałem, przechodzimy do tej zielonej części e, Poznania, bo Warta Poznań odbudowuje się w drugiej lidze. Wygrała z Olimpią Grudziąc 4-2 do 2 na wyjeździe, więc bardzo dobrze słyszeć takie rezultaty. No z tej, można powiedzieć, zie, zieleńszej części Poznania. Warta Poznań aktualnie na drugim miejscu w tabeli. Tych punktów 55. Przed nimi tylko Unia Skierniewice. No i zobaczymy, czy jest w końcu odbudowanie i może znów za, może nie za sezon, może nie za dwa, nie no, za dwa ale za trzy sezony być może zobaczymy znów Wartę Poznań w najwyższej w dywizji rozgrywkowej w Polsce w Piłce no Rozwaj. za dwa to też jeszcze by było możliwe jakby był awans po awansie no to, no. czego oczywiście sobie i Warcie życzymy, a warto też dodać że mecz z Olimpią Grudziądz to był mecz z drużyną o którą, z którą Warta rywalizuje tak, tak. o drugą pozycję w tabeli więc to był mecz naszego w szczycie, więc tym bardziej cieszę, że udało się pokonać bezpośredniego konkurenta i utrzymać tą drugą pozycję w tabeli. Zobaczymy, czy Unię skierniewice uda się wyprzedzić, no ale nawet jakby to było drugie miejsce, no to to i tak jest bardzo dobry rezultat, bo też daje awans. Czy tam teraz już nie pamiętam, jak to tam w drugiej wygląda. Chyba, chyba awans bezpośredni. E Coś takiego, coś takiego. Zobaczmy sobie na terminarz Warty Poznań. No bo nadchodzi majówka, no i w majówkach wiemy, piłkarze nie odpoczywają, tylko grają. Warta Poznań podejmie Hutnika tutaj o godzinie 3 maja, czyli Święto Konstytucji, tak? Tak, to jest Święto Konstytucji 3 majowej. Eee, o godzinie tak, 14.30, więc zaciskamy, zaciskamy mocno kciuki. Hutnik, który jest aktualnie na miejscu numer 11, seria 5 mecz. Widzę bez porażki, trzy remisy, dwa zwycięstwa, więc można powiedzieć, że są w lekkim gazie. Zobaczmy, jak to wyglądało u warciarzy. No niestety jedna przegrana, tak to dwa zwycięstwa, jeden remis, no i teraz wygrana z Olimpią Grudzień. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, no i na pewno najnowsze informacje o Warcie Poznań do otrzymacie w Sporting Club Afera. Tak, będziemy na bieżąco relacjonować, tak samo jak relacjonujemy i będziemy relacjonować ee, piłkę nożą kobiet. W przypadku Lecha Poznań UAM, e, no cóż, tutaj już niestety trochę mniej pozytywne informacje. No niestety po dwóch niestety. zwycięstwach czas omówić porażką e, z górnikiem Łęczna 1-3. No tak, bo to była 18. kolejka tej ekstraligi ekstra kobiet. Zawodniczki Lecha Poznań niestety przegrały na własnym stadionie z górnikiem Łęczną 1-3. No i jedyną bramkę dla kolejorza zdobyła Oliwia Związek, więc jej bardzo serdecznie gratuluję. No to już drugi gol związek, jeżeli można powiedzieć o takich m, prywatnych i przede wszystkim jednostkowych sukcesach. To był już drugi gol e, związek przeciwko ekipie Złęcznej, więc można powiedzieć, że tutaj napastniczka, napastniczka dziewczyn ma, ma, ma chrapkę chyba na tą drużynę. Widać, że strzela im bardzo, e, bardzo, bardzo, bardzo chętnie. No tak, strzela bardzo chętnie. E, no i... Cóż, e, strzeliła. Niestety e, porażka z różorą e, z Łęcznej. E, nie dość, że od Ci spucha, ale teraz porażka ligowa. Miejmy nadzieję, że tutaj jakiegoś większego kryzysu z tego e, nie będzie. E, chociaż sama Maja Kuleczka, e, środkowo obronczyni Lecha UEM mówi, że ten mecz był na plus. Tworzyliśmy sobie sytuację, chcieliśmy kontrolować to spotkanie. Z drugiej połowy no, zawodniczki z Łęcznej tak naprawdę nie mogły wyjść ze swojej połowy. Znowu głupio tracimy bramki. No cóż Maja Kuleczka mówi, że ten mecz był na plus Z kolei Alicja Zając Czyli trenerka Alecha UAM Mówi, że towarzyszy Jej drużynie niedosyt Byliśmy fajnie w piłkę po prostu I fajnie, że udało się wiadomo strzelić na 2-1 Mamy sytuację na 2-2, a potem, której niestety nie strzelamy Rzadko się wypowiadam na temat pracy Sędzin, ale tyle można nie? Jakby Myślę, że niektóre decyzje no w jakiś sposób Krzywdzące, mniej czy bardziej dla nas Myślę, że będą miały panie sędziny refleksje Z tego spotkania, cieszę się, że to jest nagrywane bo tak naprawdę myślę, że dwóch bramek mogłoby nie być tak naprawdę i ciekawe jakby to dalej wyglądało, bo zespół z Łęcznej, myślę, że miał duży respekt przed nami i komunikaty trenera przy 3-1 wyniku do bramkarki lesz, lesz, bo wiedzieli, że my chcemy chwycić je jeszcze za gardło i chcemy tutaj coś zrobić. No tak, tak czasami jest, niestety ci sędziowie nie pomagają, ale to zostawmy na może inną dyskusję, skupmy się na rezultacie stricte sportowym. No, Maja Kuleczka powiedziała o błędach przy straconych bramkach. W pierwszej sytuacji na pewno nie Możemy dać się obrócić zawodniczce na pozycji 9, która obraca się z łatwością. Mogę zapytać się tak naprawdę Jadzi, w który ruch chce dostać. W tej drugiej sytuacji trochę zabrakło komunikacji. Myślę, pomiędzy Mario i Jadzią no i po tym spotkaniu, po 18 kolejce gier, Lech Poznań UAM zajmuje ósme miejsce w tabeli, mając 21 punktów. Raczej jak patrzę na, na tabelę, to raczej do czołówki, do, do czołowego przynajmniej podium będzie trudno doskoczyć, no ale mimo wszystko zakończenie sezonu w środku tabeli to nie jest najgorszy rezultat. No nie jest najgorszy rezultat, ale chyba... Dziewczyny mają ochotę na pewno na coś więcej. Wiadomo, trzeba będzie przepracować ten okres przygotowawczy do kolejnej rundy, do kolejnego sezonu. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. My przy mikrofonie jeszcze mamy panią Alicję Zając o tym, że kilka zawodniczek będzie niedostępnych przez mecze reprezentacyjne. Mamy szeroką kadrę i wiadomo, że my jesteśmy ogromnie dumni, że dziewczyny jadą na Euro i będą reprezentować nasz kraj, nasz klub. I będziemy trzymać kciuki, żeby się udało powalczyć o medale tych Mistrzostw Europy, więc to jest dla nas dużo duża mobilitacja, my musimy po prostu nawet nie chcę powiedzieć, że radzić, mamy szeroką kadrę i te dziewczyny są przygotowywane do tego, żeby sobie raz grać tak, raz tak I widzicie, że rotujemy tym składem, nigdy nie zaczęliśmy chyba takim samym żadnego meczu więc to też jest istotne, że one wszystkie muszą być pod prądem i czekać na swoją kolej, na swoją szansę I miejmy nadzieję, że się ten medal Mistrzostw Europy o którym było wspomniane uda zdobyć, pewnie jeżeli się uda, to pewnie też będziemy mówili o tym w przyszłych audycjach Sporting Club Afera a no teraz myślę, że czas na chwilę muzyki i powrócimy do Was z dawką sportowych emocji. No i można powiedzieć, że zostajemy przy piłkarskich emocjach, ale z wkrętów, z korków, z lanek przenosimy się na halę i zakładamy halówki, bo pani woźna patrzy i pani woźna pilnuje. Czy nikt na pewno po hali nie biega w złych butach? E, tak, tak. To jest bardzo istotne. Bardzo istotne też, jeżeli chodzi o futsa, bo to oni będziemy mówili, no, tam trzeba mieć odpowiednie obuje antypoślizgowe. E, no i cóż, na pewno nie poślizgnęły się w tym meczu zawodniczki AZS UM, bo zwycięstwo. I to wow, to jakie zwycięstwo No 7 do 1 nad AZS-em Często chowa, więc tutaj e, Zawodniczki z y, Poznania e, Pokazały, że Są u siebie i są I chcą grać, można powiedzieć, że to pogrom Na Zagajnikowej e, no, Ograli 7 do 1, kończąc tym Sazem sezon Ekstraligi na podium Podopieczna Oktawiana Soleckiego Dopieły swego i mimo trudnego Początku w finale rozgromiły Przyjezdne ze Śląska e, Tak, e, a co ciekawe to właśnie e, zawodniczki zespołu AZS-u chowa pierwsze zdobyły e, gola. Zresztą e, mówił o tym e, trener AZS-u Oktawian Solecki, że właśnie e, jego zdaniem kiepsko właśnie w to spotkanie. Graliśmy tutaj o medal. Być może ta presja dziewczynom troszkę e, na początku nie pomagała, ale stracony gol ożywił nasz zespół. Zaczęliśmy grać szybciej na dwa, trzy kontakty, sprawdzać okazję i już do przerwy ustawiliśmy sobie ten mecz kilkubramkową przewagą. No i tak to czasami jest, na przykład w boksie, że czekasz do pierwszego strzała no i to ten strzał padł bardzo szybko i Paula Frączak powiedziała, że ten gol dla rywalek obudził ich zespół. Pierwsza bramka, tak powiem szczerze, że nawet nie było aż w tym żadnych emocji, jakby strzeliły przeciwniczki nasze tą bramkę. Trochę takiego nieporozumienia, cisza z naszej strony, brak skupienia, nie wiem, może trochę stres, bo jednak wiedziałyśmy, że musimy dzisiaj wygrać ten mecz, ale myślę, że to też nas trochę obudziło, bo tak naprawdę po tej pierwszej bramce ruszyłyśmy i już tak powiedzmy z kopyta zaczęłyśmy strzelać bramki. No i faktycznie ruszyły, dosyć szybko Zaczęły strzelać gole Właśnie wypowiadające się Przed chwilą Paula Frączak Zdobyła gola, natomiast no, chyba MVP tego meczu Była Klauda, Klaudia Dominicka Która ustrzeliła hat -tricka. no i tak jak Wspomniałeś, udało się zakończyć na podium No i ten mecz jest takim chyba Idealnym takim zwieńczeniem takim, taką Kropką nad i tego sezonu No właśnie, bo Poznanianki, bowiem Poprzedni rok zakończyły na siódmej miejscu, a teraz udało im się sięgnąć po, no, brązowy medal i nie, nie, nie... wydarzyłoby się to, gdyby nie odrobina szczęścia w meczu, który, który rozgrywany był równocześnie w Bielsko-Białej, gdzie rekord podejmował rolnik Głogówek. Jeśli wygrałby, wygraliby goście, to oni zakończyliby rozgrywki na trzecim miejscu, ale scenariusz okazał się być przychylny zawodniczką z Poznania, które mają teraz okazję do świętowania, czyli można wręcz można powiedzieć, że Poznań Górą tak, Poznań Górą i trener Oktawian Solecki właśnie o tym mówi, że brązowy medal to jest olbrzymi sukces jego zespołu. Przechodziliśmy trudny okres na przełomie stycznia i lutego, gdzie zanotowaliśmy kilka porażek. Widzę, medal już się trochę nam wymykał z rąk, ale finalnie kończymy na trzeciej pozycji. Jestem dumny zespołu z dziewczyn, kawał świetnej roboty. Myślę, że przyszły sezon przy kilku wzmocnieniach i utrzymaniu tej kadry, którą mamy teraz, również może być medalowy. No i mimo, że sezon ligowy dobiegł końca, ZSUM wciąż jest w grze o futcalu gdzie zmierzy się w półfinale z mistrzeniami Ekstraligi z 2026 roku KS Nowy Świt Grzno. To będzie wymagające starcie dla drużyny z Wielkopolski, gdy zawodniki z Górzna nie przegrały w tym sezonie ani jednego meczu, a w samej lidze ich bilans bramek strzelonych i straconych wynosi 222 do 27, więc bardzo ciężkie zadanie przed zawodniczkami z Poznania. Spotkanie półfinałowe Pucharu Polski odbędzie się we wtorek 28 kwietnia, czyli jutro na hali przy ulicy Zagajnikowej w Poznaniu e, Tak, Zagajnikowej w Poznaniu No i e, oddamy jeszcze głos kapitance AZS UM Pauli Froncza, która mówi o tym, że w Pucharze Polski e, mogą ale nie muszą wygrać Różno wiemy, że no, wygrało wszystkie mecze w tym sezonie. Mamy ochotę, żeby to się zmieniło. Wiadomo, że to jest ciężki przeciwnik, ale my oczywiście podejdziemy skupione i zmotywowane do tego, żeby spróbować wygrać ten mecz. No i cóż, poznańskie ekipy chyba lubią brąsy, bo mam. tutaj wspomnieliśmy o tym, że AZS UM z brązowym medalem, ale z takim samym krążkiem jest też drużyna Florbalu z Poznania. No właśnie, bo u nich, u nich hokeiści osiągnęli największy sukces w historii klubu czyli brązowy medal Mistrzostw Polski w decydującym meczu rozegranym podczas finału w Świecu no i po niezwykle emocjonującym spotkaniu pokonali KS Gorący Potok Nowy Targ 6 do 5 no i można powiedzieć, że to stricte filmowa, filmowa akcja bo w ostatnich, w ostatnich sekundach była zdobyta bramka na 6 do 5 no tak, tak jak spojrzeć na to, na to spotkanie no to na początku w pierwszej tercji był wynik 0 do 0, czyli taki dosyć spokojny początek. Następnie, następnie w tej drugiej fazie meczu to zawodnicy z Poznania się przebudzili, no i wygrali tą tercję 5 do 2 no i się wydawało, że już tutaj nic im nie zagrozi że już wynik jest ustalony ale jak wiemy w sporcie no gra się do końcowego gwizdka no właśnie, bo w, trze w trzeciej tercji było gorąco, bo rywale nie zamierzali się poddać, role się odwróciły, bo to u nich okejści z Nowego Targu zaczęli skutecznie atakować i na 4 minuty po trafieniu y odrobili straty i doprowadzili do remisu 5 do 5 i gdy wydawało się, że w regulaminowym czasie zwycięzca nie zostanie e, wyłoniony, ekipa z Poznania przeprowadziła tę akcję. Celnym strzałem na 6 sekund przed końcową syreną e, zakończył ją e, Miron łata, e, Florbal floor, team Poznań wygrał 6 do 5 i wywalczył historyczny brązowy medal w historii organizacji jak i drużyny. No tak, no takie nie, przypomina mi się, że to jest taki styl, trochę jak w koszykówce te rzuty, e, a tak, te rzuty enjoy, w, osta tak. w ostatnich sekundach. Sekundach z tym amerykańskim Bazyliterem, no to właśnie tutaj tak było, 6 sekund do końca e emocjonujący sezon, emocjonujący e mecz, no i ostatecznie brązowe medali i miejmy nadzieję, że kto wie, może za sezon będzie trochę, trochę lepiej, może srebro, może złoto, zobaczymy. Trzymaj, trzymajmy kciuki i wspomnijmy tylko, kto został mistrzem Polski, e została ekipa Bankówka Zielonka, która w finale pokonała podogrywce Olimpie Łochów 4 do 3. Wszystkim zwycięzcom, wszystkim medalistom życzymy znaczy gratulujemy, a w szczególności zespołowi, zespołowi z Poznania bo nie ma, nie ma lepszej chyba informacji niż Poznaniak na jakimś e, podium no na chociażby trzecim, a zwłaszcza trzecim w tym no, przypadku. Podium to podium to podium też o tym, że jesteś w tej, w tej to trzy, jesteś tym jednym z e, najlepszych e, no i cóż, myślę, że możemy e, teraz zrobić chwilę dla muzyki i powrócić do was z informacjami z piłki ręcznej tak jest i szczypiorniak, szczypiorniak Szczypiorniakiem też Poznań słynie, przeniesiemy się najpierw do Piłki Ręcznej Poznań, która wygrała z SPR Olkusz 28 do 26 Tak, to był to, to był ostatni mecz, jeżeli chodzi o mecze domowe już w tym sezonie dla zawodniczek ENEI Piłki Ręcznej, 21 kolejka Ligi Centralnej Kobiet, no i właśnie tak jak wspomniałeś zwycięstwo 28 do 26 natomiast Met zaczął się na korzyść drużyny gości, drużyny z Olkusza, to właśnie zawodniczki z tego miasta objęły prowadzenie które mogły jeszcze powiększyć, ale bardzo dobrze że spisywała się bramkarka poznanianek Kinga Berend no i sprawiło to że poznaniakom wynik nie uciekł aż tak bardzo jak mógł no ale właśnie po w 10 minutach, no cóż, udało się jednak odrobić straty, a później odskoczyć na wynik 9 do 5 w minucie 15. No i poznanianki wykorzystały chwilową Niemoc przeciwnikiem, przeciwniczek W ofensywie, natomiast po Obiecujących pięciu minutach Ponownie pojawiły się kłopoty z atakiem W drużynie ze stolicy Wielkopolski Świetnie w bramce zaczęła, zaczęła się także spisywać Bramkarka zespołu z Tutaj z Olkusza Tak, gra zrobiła się bardziej Wyrównana, ale to piłka ręczna Poznań cały czas utrzymywała się No jedną, dwie bramki Przewagi, remisowo zrobiło się na 3 minuty przed końcem pierwszej połowy która ostatecznie zakończyła się wynikiem 13 do 13 no cóż i początek drugiej połowy no to w zasadzie było de pierwszej czyli zespół Zorkusza szybko odskoczył na dwie 3 bramki przewagi i tą przewagę utrzymywał zresztą zawodniczka rozgrywająca na piłki ręcznej Poznań Milena Boryń wspomniała że właśnie goniły całą drugą połowę wynika Trochę jest niedosyt, bo chciałyśmy na swoich warunkach bardziej wygrać ten mecz, ale no, goniłyśmy cały mecz, ale najważniejsze, że mamy trzy punkty. No i cóż, tak jak wspomniała, ostatecznie się zwycięstwo udało wywalczyć. W 52. minucie spotkania był remis 24 do 24. Potem po szybkiej kontrze pozdanianki objęły prowadzenie. W 57. minucie na 3 minuty przed końcem było już 27-24. No ale to nie był koniec emocji, bo gościnie jeszcze złapały kontakt i doprowadziły do wyniku 27-26, ale tą ostatnią bramkę zdobyły jednak poznaniami. No właśnie i to zawodniczki z tej drużyny ustaliły wynik 28-26 i można powiedzieć, no co dało to zwycięstwo, o tym powiedziała Milena Boryń. Myślę, że gdzieś ta spokojna głowa w tych momentach i, i bramki zdobyte i obrona też bramka pomogła, więc to myślę, że dały taki impuls nam. No i cóż, my tutaj opowiedzieliśmy, co się wydarzyło w trakcie meczu. Natomiast posłuchajmy jeszcze trenerki NA Piłki Ręcznej Poznań, Amel panią Amelię Chmielewską, która podsumowała mecz ze swojej własnej trenerskiej perspektywy. Myślę, że w drugiej połowie ta obrona, gdzie parę razy miałyśmy sytuację, gdzie wyprowadziłyśmy tego kontrę lub wybroniłyśmy piłkę, była kluczowa i takie było założenie. Natomiast no, też nie wykorzystywałyśmy dzisiaj wielu sytuacji, nawet sam na sam z bramkarzem, co ten wynik by pewnie troszkę polepszyło you <laughs> No i cóż, ostatecznie Piłka Ręczna Poznań plasuje się na czwartej pozycji w tabeli Ligi Centralnej Kobiet, a zawodniczki z Poznania sezon, sezon zakończą w Pietrowicach Wielkich, gdzie zmierzą się z tamtejszym startem. Mecz odbędzie się 2 maja, to jest sobota o godzinie 17, wtedy dowiemy się gdzie ostatecznie zakończą sezon. A jak ten sezon przebiegał z perspektywy trenerki. Posłuchajmy jeszcze raz pani Amelik Mielewskiej. Tak jak dzisiaj nie miałam też wielu zawodniczek stuprocentowo, tak pewnie i zespół przeciwne Koniec sezonu jest też taki, że te mecze właśnie e, nie jest łatwo utrzymać i zaangażowanie i tak naprawdę pełen skład końcówce, więc e, myślę, że te mecze domowe u nas dobrze wychodziły, coraz więcej kibiców wchodzi i myślę, że, że zrobiliśmy dobrą robotę no i my przenosimy się do zaczęliśmy od pań, więc przenosimy się do panów bo nie za kolorowo u Grunwaldu Poznanie przegrał można powiedzieć, że derby wojskowych bo Grunwald grał z Śląskiem Wrocław niestety 29 do 31 tak zakończyła się, tak zakończyło się to spotkanie z perspektywy zespołu z Poznania i mówi się, że w piłce raczej trzy bramki to niedużo ale no niestety trzy bramki zabrakły żeby wyjść zwycięsko z tego spotkania natomiast dla kontekstu na dodać. Żydowa że zespół Śląska Wrocław jest liderem tabeli y, i to z taką no, dosyć y, pokaźną pięciopunktową y, przewagą więc y, to też nie było tak, że, y, że to był mecz y, który od początku wydawało się że jest, będzie wyrównany, tylko właśnie to zespół Śląska był stawiany jako faworyt tak, spójrzmy sobie teraz stricte na tabelę Jak to wygląda, bo tak jak wspomniałeś Śląsk, Wrocław jest tutaj na pierwszej Tabeli, myślę, że aktualnie Bezpiecznej, oni komplet zwycięstwa Aktualnie zdobyli, czyli 3-5 zwycięstw Następny mecz zagrają tutaj z Pogonią Szczecin Która jest druga w tabeli, co bo ciekawe Więc, starcie, więc, w więc starcie w czołówce I o fotel lidera Bo po tym meczu może już być No, Śląsk, Wrocław coraz bliżej Do wygrania, tak naprawdę Do zdobycia pierwszego miejsca no i próbę, próbę do awansu Do Superligi Mężczyzn Zobaczymy jak to wyjdzie po, Grunwald Poznań aktualnie na pozycji Numer 5, tych punktów jest 46 No ostatni mecz Ze Śląskiem Wrocław tutaj jak powiedzieliśmy Przegrany 30, 29 do 31 Przegrana również Z zespołem z Krakowa Z azotesem Kraków 30 do 32 Następny mecz Grunwald zagra Z Jurandem Ciechanów I to będzie 1 maja, więc również w majóweczkę przed, przed popołudniowym grillem Wiąże, można, można przed popołudniowym grillem można zahaczyć i wspomóc chłopaków, bo na pewno im się to przyda. E, no, o ile ktoś chciałby jechać do, do Ciechanowa, do Ciechanowa, do Ciechanowa. E, bo mecz na wyjeździe, co warto e, dodać. No cóż, ostatecznie porażka z liderem źle nie było, bo nawet po pierwszej połowie Grumwald prowadził 15 do 12, no ale e, jest jak jest, e, no i zobaczymy, e, jak będzie. To będzie w następnej e, Kolejce, a my mamy jeszcze jedno Przypomnienie. No właśnie, bo my cały czas Czekamy, mamy do rozdania Wejściówkę podwójną na mecz psz tu Poznań kontra Orzeł Łódź W tą sobotę, 2 maja O godzinie 14 na świeżym Po remoncie Golęcinie Co należy zrobić, żeby taką Wejściówkę podwójną wygrać Należy wysłać smsa na numer 7148, dodać słowo Tak zwany prefiks afera Następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, dlaczego wszyscy żużlowcy jeżdżą w lewo. Koszt wysłania takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. My czekamy cały czas na Wasze odpowiedzi, a po audycji odezwiemy się do zwycięzców konkursu. O piłce ręcznej, więc zostajemy na hali, zostajemy przy grach czy sportach granych ręką, ale już nie do bramki, a do kosza, bo o koszykówce trochę będzie. No właśnie, bo odbyły się uniwersyteckie mistrzostwa, e, odbyły się półfinały akademickich mistrzostw Polski polskich w koszykówce, dokładnie tak. No i tam parę poznańskich ekip było, jednym poszło lepiej, drugim poszło gorzej. Jak to, Olek, wyglądało? E, no najwyżej z poznańskich ekip był Uniwersytet Ekonomiczny, który zajął piąte miejsce, zresztą w pomeczu z poznańskim awf dalej grał Uniwersytet Przyrodniczy, który zajął miejsce ósme, Politechnika Poznańska zajęła miejsce dziewiąte. No i cóż, tak to wygląda, jeżeli chodzi o e, poznańskie ekipy. E, zwycięzcą, bo wiadomo, należy wspomnieć o zwycięzcy, e, była e, ekipa z Gdyni, e, która no, dosyć pokaźnie wygrała w finale, bo 99 do 61, no ale nic dziwnego, skoro była wspierana przez zawodowych orzekarzy, chociażby Michała Samsonowicza, który e, właśnie na co dzień reprezentuje e, Bask. Poznań, a jednocześnie zagrał właśnie w akademickich mistrzostwach Polski. Natomiast na początku myślę, że posłuchamy sobie Łukasza Grockiego z rozgrywającego Politechniki Poznańskiej, który wspomniał o tym, że cóż, chcieli oni awansować, no kto by nie chciał. Odrobinę inaczej by się jeden mecz potoczył, dwa i moglibyśmy w półfinale grać tak właściwie nawet o medal, więc no trochę niezadowolenie jest, ale końcówka spoko. E, no cóż, końcówka była, e, jaka była. E... Z kolei Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, czyli właśnie najlepsza poznańska ekipa. No to cóż, mimo tego, że była najlepszą poznańską ekipą, to jeszcze grała w niepełnym składzie, więc to jest dosyć ciekawe, bo o tym zresztą mówiła ich trenerka Katarzyna Buszewicz. Trochę tak podeszliśmy do tego meczu, jak to wszystko się spełni, ale no ci chłopcy mają charakter, a czasami charakter też wystarczy, więc widać i umiejętności, i charakter. Który można osiągnąć, co się chce. No e, tak. Wspomniałem też jeszcze wcześniej o Michale Samsonowiczu, czyli graczu na co dzień basketu pozań, który zagrał w zwycięskiej ekipie z Gdyni. E, no i, i właśnie powiedział on ze swojego doświadczenia co, co akademickie Mistrzostwa Polski znaczą dla zawodowego koszykarza. Trzeba oddać to, co uczelnia daje, bo uczelnia pozwala mi studiować w trybie indywidualnym, specjalnym dla sportowców, więc ja po prostu przyjeżdżam tutaj i chcę pomóc i oddać to, co dostaję od nich. No tak, no i należy jeszcze wspomnieć, że oczywiście rozgrywki odbywały się na terenie Politechniki Poznańskiej. E, tu tutaj Politechnika była gospodarzem. E, było o Koszykówce, to na koniec myślę, że jeszcze warto wspomnieć też o hokeju, o hokej Super lidze. Tak, o hokej na trawie, tym stoi też Poznań. Dziesiąta kolejka e, rozegrana w Poznaniu 25 kwietnia. Zobaczmy, jak tam poznańskie drużyny sobie poradziły tylko, bo Pomorzanin Torun przegrał z Siemianowiczanką 1-3, WKS Grunwald pokonał Wartę Poznań 2-0, LKS Rogowo przegrało z Politechniką Poznańską 0-7 i KS Stella Gniezno przegra... wygrała z zespołem AZS-U AWF Poznań 4-1. Zobaczmy jak wygląda tabela aktualnie tutaj Superligi, Superligi. AZS Politechnika Poznańska na miejscu numeru 1 tych meczów rozegranych i 10 punktów 21 za nim i od razu Pomorzanin, Toruń tych punktów 20 i Siemianowiczanka, która spadła z Ligi, wróciła no i teraz aktualnie jest na trzeciej pozycji, Warta Poznań depcze po piętach Siemianowiczanki, bo tych punktów 19, WKS Grunwald punktów 17 AZS AWF punktów 13 no i już później Stela Gniezno, tych punktów 8, no i LKS rogowo tych punktów tylko i wyłącznie dwa. Cały czas gra Superliga. O kolejnych wynikach będziemy na pewno informować w, w dalszych sportingach. Do zwycięzców konkursów odezwiemy się poza anteną. No, no i chyba czas przychodzi, żeby się pożegnać. Za konsoletą była Marcelina Mikołajczak i Mateusz Szlas, którym bardzo serdecznie dziękuję, dziękujemy. A przy mikrofonach byli wpuszczeni w kanał, czyli Aleksander Szwarc, Edwin Edziu Przybylak. My wam bardzo dziękujemy. No i zapraszamy w piątek na godzinę 18 na kolejny Sporting Club Afera. Wiecie, od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy. Były informacje ze świata sportu, to teraz zobaczmy, co dzieje się w pozasportowym Poznaniu, bo wybiła 18:57 czas na serwis informacyjny. na grzyb. Zapraszam. Przez najbliższe pół roku wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk będzie przebywała na urlopie macierzyńskim. Jej obowiązki przejmuje pierwsza wicewojewoda Karolina fabiś schulz Rząd wojewódzki cały czas będzie pracował tak jak do tej pory. Rzeczywiście pani wojewoda od poniedziałku jest na zwolnieniu lekarskim już niedługo rozwiązanie i przez te pół roku, tak jak zapowiedziała, będzie na zwolnieniu macierzyńskim, także w listopadzie prawdopodobnie wraca i do tej pory wszystko będzie się odbywało tak jak na chwilę obecną. Tłumaczyła Karolina Fabiś-Szulc. Na nią istotne projekty. Oczywiście mamy duże wyzwanie. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to jest najważniejsze i rzeczywiście chcemy, żeby to sprawnie przez te pół roku przeszło, do samorządów pieniądze trafiły i wzmacniały nasze poczucie bezpieczeństwa. To pierwsza taka sytuacja w historii lokalnej polityki, gdzie kobieta będzie łączyć najwyższą funkcję w województwie z urlopem macierzyńskim, tymczasowo przekazując swoje obowiązki zastępczyni. Poznańscy radni przyjrzeli się wynagrodzeniom zarządów miejskich spółek. Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną wykazała, że w 2025 roku na pensje menedżerów przeznaczono blisko 20 milionów złotych. Najlepiej opłacany prezes zarobił ponad milion złotych, a najwyższe wynagrodzenia odnotowano w spółkach takich jak Aquanet, Międzynarodowe Darki Poznańskie oraz Poznańskie Inwestycje Miejskie. Są to kwoty porównywalne z wynagrodzeniami w miastach Europy Zachodniej. Moim zdaniem one oderwały się od peletonu, ponieważ to jeżeli pierwszych prawdopodobnie 20 menedżerów najlepiej Opłacanych w spółkach komunalnych jest w Poznaniu, to znaczy, że oderwaliśmy się od pelewantów. Komentuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania, Sprawa i Sprawiedliwości, Zbigniew Czerwiński, który będzie gościem dzisiejszego wydania magazynu reporterów Radia Afera po godzinie 20. Audycję możecie również śledzić na kanale radiowym serwisie YouTube. Tematy, które nas łączą. Bezpieczeństwo danych obywateli to kluczowa sprawa dla funkcjonowania placówek administracyjnych. Na ten temat dyskutowano w ramach spotkania cyfrowego samorządu, w którym uczestniczyli wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski i wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc. Dużym problemem są ataki hakerskie. Rejestrujemy dziennie już teraz 2,5 tysiąca zgłoszeń incydentów. To oczywiste